Polska, jak ostatnio badałem, powstała w sposób niewiadomy, jak powstała. Przede wszystkim mitologia o tym, że byli Piaści, Skowodzieja, Słowianie, że przyjęli chrzest, stworzyli państwo, to jest bajeczka. Wiadomo, że cały ten Mieszko, on w łacińskich dokumentach nazywa się dosłownie Mesko, Misko, wydał dokument, oddający dla papieża ten teren, który on zdobył. I on siebie tam nazywa Dagom. Dagomę pisze z polskiego, jakby to czytać. Dagome Judex. Sędzia. Judex, to jest sędzia. Sędzia Dagome. To jest imię, które bardzo jest zbliżone do Dagomar, do imienia skandynawskiego. Nie, wi nie wiadomo jest jego pochodzenie. Według mojej opinii mógł być skandynawem, na przykład ze Szwecji, tak jak w tym czasie wikingowie działali, napaść na ten teren, bo badania archeologiczne pokazują jedno. W latach 40., 50., 60. dochodziło do potwornych zniszczeń grodów. Na ich miejsce budowano grody nowe, które budowała ludność podbita i te grody były budowane w przybliżony sposób do skandynawskiego. Znaleziono też odkrycie archeologiczne. Jest miasto Wolin, gdzieś tam w granicach Szczecina, koło brzegu, założone przez wikingów, przez tych Skandynawów, którzy podbijali cały świat. Wikingowie stworzyli między innymi e, państwo Ruś, wikingowie podbili Anglię, podbili północną Francję, e, Grenlandię, odkryli Amerykę. Wikingowie byli wszędzie w ten czas. Germani nie, nie, nie podbili, bo niemy, Niemcy, wcześniej Germanii, wielkie cesarstwo niemiecko-rzymskie, germańskie, yy, było za silne, z nimi weszli w sojusze. I nagle się pojawia jakiś mesko, który podbojami podbił ten teren, który dzisiaj nazywamy Polską. W dokumentach nazywa się Polonia. Wchodzi w bardzo silne koneksje z Germanami. Jego druga żona to Niemka, Germanka, Oda, z jakiegoś tam, jakiegoś margrami. Mar z Saskiego chyba, Margrabii nie pamiętam już jakiego. Jego ch, ten chrobry żeni się z dwoma nie, germankami, więc widzimy tutaj bardzo silne konekcje germańskie, więc oddanie państwa pod opiekę Watykanu, który był w ten czas pod silnym wpływem Germanii, Germanii. Właściwie to cesarzy wybierali papieży w tym czasie. Innymi słowy, powstała jakby taka gubernia germańska, założona przez element obcy być może skandynawski, być może ruski, niektórzy mówią wielkomorawski. Nawet jeżeli to założył Słowianin, to on nie był związany z Polską, bo Polski w tym czasie po pierwsze nie było. Nie było takiego tworu jak Polska. Nie było nawet plemion Polan. Polonia nazwa pojawia się dopiero później. Może było, może nie było. Najprawdopodobniej nie. Wiadomo, że tutaj żyło kilkanaście, kilkadziesiąt różnych podplemion, związków i tak dalej. Głównie Słowian, może jeszcze jakieś tam Germanie, jakieś inne. Może jakieś plemiona, które żyły tutaj jeszcze przed pojawieniem się Słowian. Jacyś tam Goci i inni tu mieszkali na tych terenach. Była tu mieszanka etniczna, nagle się pojawia władca, który narzuca katoliczenie. Po co było z wprowadzenie katolicyzmu przez chrzest? W katolicyzmie jest jeden Bóg, jeden władca, któremu się trzeba poddać, a, a każde plemię miało swoje struktury, swoje lokalne władze itd. Te władze trzeba było zniszczyć, religię zniszczyć, jedna władza, jeden król, jedno poddanie. Lokalni władcy są usunięci, lokalni bogowie są usunięci jest to po prostu katolicyzm był sposobem na wynaradawianie ludzi pozbawianie ich narodowego języka oczywiście zostały części tych, tych języków na Kaszubach, Słowianie jest też różne sągwary, które się zachowały w jakiejś tam skażonej formie, ale jednak co pokazuje, że podbito te plemiona przez czynnik zewnętrzny być może skandynawski poddano je następnie Germanom Wszedł język łaciński, skatoliczono ludy, zabroniono religię. Jeszcze 100 lat po tak zwanym przyjęciu chrztu, nie wiadomo którym się odbył, bo to też może być mitologia, 100 lat wybuchały rewolty ludności żądającej powrotu do słowiańskiego rodzimowierstwa, do, do swoich bóstw, do swojej wiary, do swoich przodków i tak Taka była silna tęsknota za, za tą mistyką taką słowiańską i inną, takie jakie były, a tu narzucono im jedną wiarę, jednego Pana. Wiadomo, że jeżeli państwo zostało, tak zwane państwo, potem nazwane Polonią, przecież Meska, oddane Watykanowi, czyli Niemcom, Germanom, to, nie było, to, to, to, to było po prostu obcy twór, jakby stworzenie takiej guberni Polonii, Zarządzanej przez cesarza niemieckiego. Oczywiście, że wasale lubią się wyrywać spod tej władzy, szczególnie, że e, oni mieli silne związki ze Skandynawią, ze Szwecją, która w tym czasie była potężna. Szwecja, Norwegia, Dania to byli Wikingowie, oni podbijali wszystko, Ruś, oni podbili Anglię, oni rządzili na północy Francji. E, oni, oni, oni przede wszystkim byli bardzo bogaci dzięki handlowi niewolnikami. I Chrobry miał ścisłe związki. Córka Meski została wydana za władcę Szwecji. Potem ona została, ta córka, władcą Danii. Jej syn podbił Anglię, Kanut Wielki. I wiadomo, że w pewnym momencie król Danii wygnał ją, a ona się schroniła u Chrobrego, u Bolesława Chrobrego. I, I Bolesław Chrobry dzięki tym koneksjom z wikingami bardzo silnymi co wskazują odkrycie archeologiczne pokazujące groby elit skandynawskich zamieszkujących w Polsce, mające też silne koneksje z wikingowską Rusią, też założoną przez y, wikingów. Widać, że on odrósł, on mógł zacząć fikać przeciwko cesarzowi. Wybuchła wojna, tym bardziej, że w samej Germanii władza cesarska y, nie była pewna. T pretendentów do tronu było wielu jego teść został zamordowany przez cesarza. Wielu margrabiów było przeciwnych temu cesarzowi, który morduje margrabiów. I, i chrobry tutaj pełnił element takiej osoby, która miała za zadanie walczyć przeciwko temu złemu cesarzowi, wspartym przez innych margrabiów. Czyli to były we, wewnątrz, wewnątrz germańskie potyczki, w którym chrobry pełnił rolę takiego wspierającego swojego teścia, który został zamordowany przez tego złego cesarza. Cesarz też, Henryk II, zrobił najprawdopodobniej zamach na Chrobrego, ale Chrobry zaczął fikać. Chrobry miał koneksję z Kanutem Wielkim, synem swojej siostry, która mieszkała u Chrobrego. Chrobry współ, współorganizował napad na Anglię i pod, podbili Anglię razem z Kanutem. Chrobry miał koneksję w, w Rusi Kijowskiej, jego córka została wydana za świętopełka, który był tam pretendentem do tronu. Chrobry był wszędzie i mógł sobie pozwolić na wyrywanie się. Niemniej jednak to był twór sztuczny, tak zwana kurbernia Polonia, zarządzana przez cesarzy, przez władców, którzy nie byli władcami narodu, ale władcami był to czynnik obcy. Bo jeżeli tylko oni tracili władzę, zaraz wybuchały rewolty ludności. Były to rewolty o antykatolickie i antypaństwowe. Wywalano. Bo, yy, tak jak ktoś tam zacytował jednego, być może to jest trochę zmyślone, ale oddające sens. My chcemy własnych bogów, chcemy żyć życiem własnym, nie obcym. I, I precz z piastami, yy, Takich ich nazywano piast, ten, ten ród yy, Mieszka pierwszego Chrobrego i tak dalej, Precz z piastami, którzy nas sprzedali papieżom i cesarzom, nie? że niech władza powróci tam do, do, do starych panów. Także tak to właśnie mniej więcej wyglądało, że powstał obcy twór Polonia, który się w ogóle nie liczył z obywatelami, który był tylko tworem prywatnym władców, którzy pod bojem, mordem zdobyli władzę, okupowali ten teren. Wraz z Germanami i Watykanem dokonali podziału i ludność stała się ludnością służebną, ludnością niewolniczą. Ludnością, która miała za zadanie tylko ciężko pracować na roli i być wyzyskiwana. Plemiona germanizowano bądź polonizowano narzucając jeden z podjęzyków tych plemion, wybrano jakiś jeden najbardziej ważny i innym plemionom narzucano, próbowano Ślązaków spolonizować i tak dalej. Być może pier pierwotnie językiem tej gubernii miała być łacina, ale się nie udało. Jeden z podjęzyków plemion wygrał, ale zaczę zaczęło się polonizowanie, niszczenie ludzi. Człowiek się tutaj nie liczył. Powstało państwo, w którym człowiek się nie liczył, państwo, które było właściwie Jedną z guberni wielkiej prowincji zwanej przez cesarzy Sklawonia. Sklawonia, czyli słowiańszczyzna, to była wielka prowincja, bo cesarstwo rzymsko-niemieckie składało się w tym czasie z czterech prowincji. Pierwszy to była Germania, drugi to była Italia, czyli Włochy zostały włączone. Galia to tam gdzieś mniej więcej w pobliżu Francji, gdzieś tam to takie tam tereny Francja, Szwajcaria itd. Tak no i jedną z prowincji była Sklawonia, a w tej Sklawonii wchodziła m.in. gubernia Polonia, czyli jak widać dla niem, dla germańców Polonia to była tylko jedna gubernia należąca do jednej wielkiej prowincji nazywanej Sklawonia-Słowiańszczyzna. I tak to właśnie wyglądało, właściwie to był twór sztuczny, germański, który miał tak wynarodowić plemiona tam zamieszkałe, stworzyć takie terytorium zwane Polonią, rządzoną przez Wataszków, którym się udało ten teren podbić, podbić te plemiona. Weszli w układ, można powiedzieć układ mafijny, w którym Watykan się dogadał tak, żeby wydać ostateczne rozwiązanie sprawy pogańskiej, nie? że zniszczyć kapłanów religię, w, to właściwie zniszczono wolność wyznania zniszczono wolność językową w pewnym momencie legalny był tylko język, nie wiem jaki na początku, być może germański może łacina, nie wiem jaki wprowadzali, nie? dopiero Mikołaj Rej powiedział Polacy nie język gęsi, a język swój, własny mają w którym to wieku było chyba w XVI wieku dopiero powiedział Kalwinista, nie, nie, nie katolik bo dopiero pokazał, że można mówić nie po łacinie. Więc ta, takie, tacy ludzie z plemienia chodzili na msze, mówiono po łacinie, nic nie rozumieli i tak dalej. Ja nie wiem, jaki język miał być na początku: czy łaciński, wprowadzony, czy germański, czy jaki, czy może skandynawski jakiś. W ogóle nie wiadomo, w jakim języku Mesko, me, Mieszko I, chorobry mówili. Nie wiadomo. No, to tyle można powiedzieć. Yy, można to tak sumować, że państwo. Które dzisiaj zmierzyły Polską powstało w sposób bardzo obrzydliwy, nie liczący się z ludźmi, traktujący ludźmi i tak jest do dzisiaj. Do dzisiaj to państwo jest nie rządzone przez naród, przez ludzi, ale przez element obcy. Teraz element amerykański, wcześniej był element e, ten radziecki. Wcześniej, e, przez chwilę tam niby jakaś niepodległość, potem były jeszcze wcześniej zabory, był element germańsko-rusko-austriacki, potem była bardzo silna przemożna rola Germanii, no i tych tak zwanych Piastów, którzy to byli najprawdopodobniej elementem obcym, w każdym bądź razie na pewno oni podbili plemiona. Czy to jakieś jedno z podplemion słowiańskich podbiło ród Piastów, jak chcą fantazji? Czy to płynął element obcy wikingowie stworzyli to państwo, poddane te? Nieważne. Ważne jest, że tutaj się człowiek nie liczył. Tutaj się liczyły prywatne interesy władców, wielkich władz, cesarza niemieckiego, rodu Mieszka, Meski. Człowiek tutaj był nikim i tak do dzisiaj zostało. A Polacy walczyli setki lat z katolstwem, z katolicyzmem, a teraz kiedy zostali nabrani, bo niby za komuny Kościół dawał wsparcie. Kościół nie dał za komuny żadnego wsparcia. Kościół tylko walczył z komuną, bo komuna była elementem dla nich, dla nich przeciwnym. Co mieli zrobić? Kiedy komuna zepchnęła Kościół z współwładcy do, do roli dbacza tylko o moralność i etykę, no to Kościół zaczął walczyć o swój brudny biznes. Po 89. oni pokazali, w trakcie Okrągłego Stołu, o co oni walczyli? Oni walczyli o odzyskanie władzy. W trakcie Okrągłego Stołu kolejnej Targowicy do rozmów zasiadł za pomocą swoich pośredników Jan Paweł II, Ronald Reagan, Garbaczow, no i polscy sprzedawczycy, Bałęsa i inni, no i też użyteczni idioci, jak w tym czasie Kuroń i inni. Tam zasiedli, Kaczyński też tam usiadł do tego okrągłego stołu, do Nowej Targowicy. Czyli kościół po 89. odzyskał władzę. I co, co roku ściągają z Polaków 15 miliardów złotych. Współrządzą w taki sposób, że 30% Polaków głoduje, dzieci głodują, a oni się chwalą, że jest wzrost gospodarczy, że jest dobrze. Komu jest dobrze? Biskupom, bo majbachami jeżdżą. No to tyle. Dziękuję. Do widzenia.